Boże Słowo mówi o mądrych i głupich pannach. Zobaczcie, że one były koło siebie. I to tak zawsze będzie, że zbór to nie jest tutaj monolit, i każdy to musimy sobie zdać sprawę. Natomiast walczmy o to, aby jak najwięcej było nas, mądrych panie, i aby mądre panny miały z Boży głos. Bo jak te proporcje się zmieniają, wiecie. I nagle te mądre panny zaczęły się krepować, wstyd i tak, są zakuszane, to, to już jest źle, to już... Konsekwencje mogą być dla wszystkich bardziej, bardzo poważne. Lepiej, żeby stan zboru był taki, aby te głupie panny miały szansę przy mądrych I tej oliwy, póki jest czas nabierać. Posłuchajcie, możemy być w dobrym zborze tak zwanym, tak? Słuchać dobrego nauczania, i może nam się wydawać, że nasza lampa świeci przez to. Zdarzało wam się kiedyś może jechać przez miasto bez świateł? Przez dobrze oświetlone miasto? Mnie się zdarzyło, nie bo światła, świateł, ja wszystko widzę, Świeci! Można jechać w kolumnie, nie? Z przodu samochód oświetlony, z tyłu. Możesz jechać w środku, światła sięgną, no, wszystko, jedziesz. Musimy badać siebie. Ta, kiedy staniemy przed Bogiem, ta, ta nasza lampa będzie poddana krytyfikacji. Nie, czy mój oby twór każdy zbór świecił jak najbardziej, tak? Ale Pan mówi, to Wy macie świecić tutaj na tym świecie. Nasze życie. I, i to indywidualne podejście do, do siebie samego, do swojego stanu. Niezadowolenie się na przykład, że jestem w zboże, gdzie jest dobra nauka, ale czy ja w swoim życiu Jestem posłuszny Bożemu Słowu. Stosuję tę naukę. To są te wyzwania, które musimy przed sobą stawiać. A dzisiaj chciałbym, abyśmy trochę czasu spędzili nad tematem, który mnie dotyka i myślę, że ważny jest na czasie, szczególnie dzisiaj w kulturze, w jakiej przyszło nam żyć, w kulturze tolerancji. W imię tolerancji toleruje się wszystko. A w Kościele kiedyś mnie to jakoś tak tknęło, po, po wielu różnych doświadczeniach, gdzie przy zwróceniu kogoś uwagi, poruszeniu jakiegoś problemu, słyszałem odpowiedź nie, nie oceniaj, Bóg patrzy na serce. Zacząłem ten temat rozważać, zastanawiać, jak to jest z tym patrzeniem na serce. Ponieważ to stwierdzenie jakby nagminne zaczęło gdzieś tam brzmieć dookoła, po zborach. nie oceniajmy, Bóg patrzy na serce. Jak się temu przyjrzałem, to zacząłem to odbierać, że to bardziej często jest używane w sytuacji, kiedy właśnie próbuje się zareagować na coś złego, na grzech, na to, co widzimy, czy na styl życia, na strój, na różne rzeczy. A, a tym stwierdzeniem czasami ludzie chcą zamknąć usta bracia i siostrom. Wybić z ręki argumenty, które pozwalałyby i do tego jesteśmy upoważnieni, powołani, aby korygować się wzajemnie. Nie być gołosłownym, takie przykłady z życia, tak? Ktoś, nie wiem, pali papierosy, bieżący. Słuchaj, no ale Bóg patrzy na serce, Naprawdę to nie świadczy o duchowości, nieskromność stroju, tak? Jakieś ucisłe rzeczy, prześwitujące ubrania, z którymi nieraz doświadczenie w zborach. No nie można zwrócić uwagi, przecież Bóg patrzy na serce. Można by tu mnożyć w tych przykładów i naprawdę Bóg patrzy na serce. Styl muzyki, różne rzeczy. Tak, nie oceniajmy, Bóg patrzy na serce. Nieobecność na modlitwie, milczenie w trakcie modlitwy no też nie podlega żadnej weryfikacji, no bo przecież Bóg patrzy na serce. To sięgnijmy do, tego, do Bożego Słowa może zatrzymajmy się nad tym tematem dzisiaj trochę dłużej. Po to sięga nie po, yy, i o tym mówić, aby pobudzić nas do osądzania, na przykład, ale żeby pobudzić nas do dania sobie prawo do trzeźwej oceny rzeczywistości. Pierwsza księga Samuelowa, 16 rozdział, znana historia wersety od pierwszego do siódmego. Rzekł Pan do Samuela, dopókiż Będziesz bolał nad Saulem, nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isaiego, jego petlejem, albowiem patrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś Jakże mogę pójść? Gdy usłyszę o tym Saul, zabije mnie. A pan odrzekł: Weź z sobą jabłówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja Cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego Ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw Niego i rzekli, czy Twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł, pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu poświęci się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliama i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela. Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. albowiem Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przedoczyna, ale Pan patrzy na serce. Zobaczmy kontekst tej wypowiedzi, bracia i siostry. To nie jest wypowiedź sytuacji, kiedy przychodzi ktoś w złym stanie, na zewnątrz wygląda fatalnie i dokonana jest pobieżna ocena jego, jego osoby. Nie. Samuel tutaj pomylił się w drugą stronę. On pochopnie pozytywnie ocenił kogoś. W tym kontekście jest, tutaj pada ten wers. Musimy mieć świadomość, że tak samo jak mamy być ostrożni w negatywnej ocenie kogoś po zewnętrznych rzeczach, tak samo i w pozytywnej. Jakże często się słyszy, ktoś wyjeżdża gdzieś do innego zboru, jest tam dzień, tak na zgromadzeniu, o jak tam jest wspaniale! O jaki ten ci bracia cudowni, czy te siostry, czy pastor starszy, zboru czy nadzieją, No tak, pełen miłości człowiek i mówimy sobie też nas zbrać mi, słuchajcie, bądźmy ostrożni w tych, spędź tam trochę czasu, pobądź, tak, żebyś mógł i również takie wygłaszać cudowności na temat korzyści. Tak? I tutaj Pan mówi do Samuela, kiedy Samuel zachwycił się zewnętrzną postawą brata Dawida i Abba, tak, i on Pan do niego, nie, nie, spokojnie. To za mało, tak? Natomiast zobaczmy dalej 12, 13 werset. Kiedy Pan kazał jeszcze sprowadzić Dawida, posła więc sprowadził go. On był rumiany miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. To nie wszedł, wiecie, pijany człowiek, tak, grudny, nie tak, nie oceniajmy go, go, bo patrzy na serce. No dzisiaj takie, tak tym wersetem się manipuluje, słuchajcie. Rumiany tam, w niektórych jest chyba rudy, że, że tak. Ale to nie znaczy, że jego wygląd był sympatyczny. Natomiast ani ten wygląd nie, nie sam w sobie nie stanowił o istocie powołania Dawida, ani wygląd jawa sam w sobie yy, nie dyskryminował go. Też był dobry, ładny, przystojny. Chodziło o coś więcej. I to jest ważne, słuchajcie. Bóg przestrzega, nam, przestrzega nas przed dokonywaniem pochopnych ocen, pochopnych osądów na podstawie zewnętrznych rzeczy. Ale to nie oznacza, że pozbawia nas prawa do, tej, do, do trzeźwej oceny. Drugim wersetem, który czasami chcemy zamknąć temat ocen czy sądów, to fragment, gdzie Pan mówi nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Koniec. W zasadzie nie mam prawa już do... No, ale zaraz. Ale w innym miejscu Pan mówi nie sądźcie z pozorów, ale sądźcie sprawiedliwie. sprawiedliwie. I teraz to pogodźmy, tak? Nie wyrokujmy na... Nad ludźmi jesteś potępiony, bo do tego prawa nie mamy. Ale mamy prawa do oceny postawy człowieka, jego osoby, również na podstawie zewnętrznych rzeczy. A Jezus mówi nie rzucajcie pereł między wieprzem. Czyli w którymś momencie ja muszę dokonać oceny, że dzielenie się słowem może z tą osobą nie ma sensu. Poprzez jej zachowanie, nie wiem, gesty, słowa, reakcje na ogłoszone na, na słowo, muszę dokonać oceny. Nie. To skłonność do pochopnej, zewnętrznej oceny, na nam towarzyszy od dziecka, większość młodych ludzi, przy wyborze partnera, czym się kieruje. Zewnętrznymi rzeczami. Strój, wygląd, tak? Sylwetka, wzrost, o. Za wielu są główne kryteria przy, przy wyborach partnerów. Tego też się młodzieży wystrzegają, bo nie, później nagle wiele rzeczy znika przed naszych oczu, a to osobowości i, i to, co jest człowieku jego charakter decyduje o, o szczęściu w małżeńskim porządku. Firmy, słuchajcie, zobaczcie, że świat jest z, coraz przebieglejszy. Wydają duże pieniądze. Powstają te firmy, um, które powiadają za poszukiwanie dobry, dobrej kadry dla, dla innych firm, świadczą usługi. i oni, duże pieniądze są wydawane, żeby poznać człowieka. Wy wiecie, CV to można piękne CV napisać, nie? Już dzisiaj mają metody, żeby dowiedzieć się coś więcej ponad, ponad CV. I Bóg patrzy na serce i, i do tego nas też zachęca. Oczywiście ta pomyłkowa ocena, słuchajcie, ona miał, może być na różne strony. Jeżeli zewnętrzne jest piękne i ładne, to wcale jeszcze nie oznacza, że wnętrze jest równie piękne, czyste i ładne. Pan Jezus mówi do faryzeuszu, groby pomielane. Na zewnątrz wszystko super. Przed ludźmi dla ludzkiego oka wyglądacie naprawdę cudownie, wspaniale i wielu się daje nabierać na waszą y, pobożność, na waszą religijność, ale wewnątrz jest zupełnie inaczej. Biada wam uczyni w piśmie i bardzo dużo że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupik kości, i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawy. Czyli zewnętrzne, skrótne, czyste, piękne, religijne jeszcze nie świadczy o czystości wnętrza. Ale to nie oznacza, że mam o zewnętrzu nie mówić. W tą stronę można się też pomylić. Ktoś powiedział, nie zawracajmy sobie w ogóle głowy za tym zewnętrznymi rzeczami, tylko skupmy się, skupmy się, na sercu. Ale czy to jest właściwy wniosek? Nie. Chociaż, umie wielu do, takiego, do takich wniosków dochodzi, tak? I pozbawia się prawa do, do wzajemnej korekty, do wzajemnego napominania, tak jak powiedziałem, do trzeźwej oceny rzeczywistości. Pan Jezus mówi takie słowo. Faryzeuszu, obmyj wnętrze, a zewnętrze stanie się czyste. To jest właściwy kierunek i do tego powinniśmy zmierzać, żeby to nam było kompatybilne. Tak? Czyli czystość wnętrza pokrywała się, również była manifestowana na, na zewnątrz, poprzez zewnątrz. Tak powinno być, że człowiek się nawraca, na wejściu może mieć na zewnątrz wiele ale poprzez przemianę serca, nowe życie, które Bóg daje, to jego zewnętrzne powinno, powinno się zmienić. I na tym Bogu zależy. Chcę to, co dzisiaj chcę dalej powiedzieć, to to, że Bóg również patrzy na, na to, co jest na zewnątrz. I oczywiście znając skłonność ludzkiego serca do obudy, jest niebezpieczeństwo, tak, większego zaangażowania się, szlifu, tak, poprawiania tego, co, co na zewnątrz, to nie jest właściwy kierunek. To, co powiedziałem, pan już powiedział, obój wnętrz, chrześcijaństwo, nauka Chrystusa, ona wykonuje tą pracę w sercu człowieka, bo tam jest istota sprawy. Ale jeżeli ta praca jest właściwie wykonywana, to zewnętrzne musi się zmieniać. Jeżeli się nie zmienia, to jest powód do, do zastanowienia. Tak jak mówiliśmy w przypadku faryzeuszy i dzisiaj zewnętrze jeszcze nie daje jednoznacznej oceny wnętrz. Strój na zewnątrz skromny jeszcze nie mówi o pokorze, czy nakrywanie głów, do którego zachęcamy i miasty wcale jeszcze nie świadczy o tym, że serce jest właściwie uporządkowane. Otwórzmy też Ewangelię Łukasza, 16 rozdział piętnasty werset. Pan mówi, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłą, uczciwością jest przed Bogiem. I znowu piętnuje tą skłonność człowieka do upiększania tego zewnętrza, szczególnie w oczach ludzi, tak, aby sobie przypisać jakąś chwałę, odebrać chlubę i Pokazuje na to, że bardzo łatwo dajemy się na to też oszukać. To, co wyniosło, jest u ludzi, to, co ludziom może zaimponować, tak? Przed Bogiem może nie mieć żadnej wartości. Jakub pisze, nie czyni różnic przy wyznawaniu wiary między sobą, Jeżeli tak? Żeby ktoś wszedł tutaj, ktoś, nie wiem, znany, ktoś, kto ma pozycję w świecie, na przykład, nie wiem, tutaj czy tutaj jest burbis, czy tu jest. Górmistrz. Górmistrz, tak? Po prostu prezydent. Prezydent. Przybyznawianie wiary. Ja nie mówię, żeby nie okazywać szacunku, tak? Ale bardzo łatwo ludzie poprzez zewnętrzne rzeczy, pozycje, tak? Jakoś inaczej reagują na człowieka. I to jest złe, jeśli chodzi o wyznawanie wiary. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy braćmi. Zewnętrzne rzeczy nie powinny determinować naszego stosunku do brata i siostry. Takie zewnętrzne pozycje. Natomiast, bracia i siostry, wiele zewnętrznych zachowań wyraźnie odzwierciedla stan serca, do tego zmierza. I do takiej oceny, mamy prawo, takiej oceny dokonywał Pan Jezus. Możemy powiedzieć, On był Bogiem, On znał myśli serca człowieka, znał. oczywiście. Ale wiele Jego nauk i reakcji było, i wypowiedzi, tak, reakcją na to, co było na zewnątrz, co widział. Ewangelia Mateusza, 1234 34. Plemionarz jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi, a bowiem z obfitości serca mówią usta. No i po, po mowie oceniamy człowieka, po jego wypowiedziach, po jego słownictwie. Pan takich ocen też, też dokonywał. W innym miejscu... Pan mówi, człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Abym z obfitości serca, mówią usta jego. Czyli mówi, po mowie, tak, po dłuższym słuchaniu człowieka, przebywaniu z nim to, co on mówi, jesteś w stanie poznać, oczywiście nie tak jak Bóg, tak, ale zorientować się, co jest w sercu tego, tego człowieka. W innym miejscu czytamy, ale co z ust wychodzi z serca, to kala człowieka. Serca, moim z myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa to właśnie kala człowieka. Fabryką zła jest serce człowieka, czyli jeżeli to zło manifestuje się na zewnątrz, to świadczy, że w sercu jest coś nie tak. Jeżeli to, co powiedziałem, na zewnątrz jest wszystko poukładane, to jeszcze nie świadczy, że, że serce jest poukładane i czyste przed Ale jeżeli na zewnątrz jest bałagan, to to nam mówi, że w sercu jest bałagan, bracie i siostry. dwa lat temu przyszedł Syn Boży, aby dokładnie przypatrzyć się ludzkiemu sercu. I zgodzimy się, że z jego, jego ocena na pewno jest sprawiedliwa i słuszna. Ta ocena brzmiała, że człowiek jest zły. Nie jak mówi humanizm, że człowiek jest dobry, ale okoliczności czynią go złym. Oczywiście w jakiś sposób mogą pomnożyć to zło, wpłynąć na jego rozwój, tak? Ale ta diagnoza pokrywała się z diagnozą postawioną przez Boga zaraz po stworzeniu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkiego myśli oraz dążenia do serca są ustawicznie złe. Tak, szybko zdiagnozował nieposłusznego człowieka. Pan Jezus przychodzi mi do tacy jesteście. Wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać w swoim dzieciom. Musimy przyjąć tą, tą ocenę, tak, zgodzić się. I tą, ta ocena często była dokonywana w obliczu zachowań, jakie Pan Jezus obserwował. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś zwróciwszy się do nich, rzekł, córki jerozolimskie, nie płaczcie na lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swami. się w takiej sytuacji, kiedy mógłby oczekiwać, skupiać się na swojej słabości, cierpieniu. On wskazuje my wy macie większy problem ludzie, w naszych sercach. I przyszedł, aby nam pomóc, aby się z tym, aby się z tym rozprawić w Jana też, na początku Pan w drugim rozdziale 24-25 czytamy Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Pan przejrzał ludzkie serca i, i tą diagnozę, którą postawił, możemy być pewni, że ona jest prawdziwa że ona jest trafna, że ona jest właściwa. Teraz albo ją przyjmiemy i coś z tym zrobimy. Pozwolimy Bogu, aby on to jest Albo możemy od niej uciekać, tak jak od diagnozy postawionej przez lekarza w tym, w tym świecie. I ta diagnoza, tak jak powiedziałem, dzisiaj jest, jest taka sama. Ta woda jest gorzka w tej sadzawce, ale potrzebuje Bożej łaski i drzewa krzyża, aby aby stała się słodka. O to musimy walczyć, aby czystość wnętrza przyniosła czystość zewnętrzna. Spójrzmy jeszcze, jak to było w przypadku apostołów, tak? Nie tylko Pan Jezus dokonywał oceny poprzez zachowania, poprzez wypowiedzi tych, z którymi przebywał, dokonywał oceny ich serc. Oczywiście jak on miał wejrzenie jeszcze głębsze, ale zobaczmy na apostołów, że oni również ośmielali się dokonywać oceny serca człowieka. I nie zawsze to było objawienie Ducha. Owszem, Anania, Safira, słynna historia, Duch Święty objawia Piotrowi obudę y, tego małżeństwa. Ale są inne sytuacje, powiedzmy, zobaczmy, dzieje apostolskie, ósmy rozdział. W Samarii głoszone jest Słowo, dzieją się cuda. Ludzie są chrzczeni i apostołowie przyjeżdżają, aby jak czytamy ci, co nawracają się, bo otrzymali Ducha Świętego. Od 14 wersetu, 8 rozdział czytamy. Jak apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże. Wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. A nikogo nie był, z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko chrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch był udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. I powiedział dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włoży, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego nie zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mam iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż w serce Twoje nie jest szczery wobec Boga. Przecież to odwróć się od tej nieprawości swojej, proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony w zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gośczki rzuci w więzach i w więzach nieprawości. Zobaczmy, że Piotr dokonuje oceny tego y, Szymona na podstawie jego zewnętrznego zachowania. Nie w oparciu o objawienie, To gest Szymona, który chciał za pieniądze kupić dar Boży, mówił wszystko o jego sercu. Piotr mówi, widzę, żeś pogrążony jest. w i żółci, więzek nieprawości. Jeżeli ty masz takie myśli, tak, ten gest jakby zamanifestował, objawił stan serca Szymona. W innym miejscu można by cytować kilka fragmentów, ale Paweł pisze do Koryntian, to jest w waszych sercach. Czyli dokonuje oceny serca. Kiedy pisze poklebnie o Tymoteuszu, mówi, nie ma drugiego takiego jak, jak on, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Chrystusowe. Dokonuje motywacji serc, postaw ludzkich. Mówi, Ewangelie niektórzy głoszą nieszczerze, Czyli patrzcie, duchowy człowiek, on potrafi dokonać oceny serca drugiego człowieka. I pozytywnej, i negatywnej. W innym miejscu Boże mówi, patrzcie, żeby nie było wśród was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Czyli tak, mamy patrzeć pod tym względem, tak? Czyli jakie, jakie są, jaki jest stan naszych serc. I oczywiście w wielu przypadkach potrzebujemy objawienia Bożego. Chciałobyś, aby Duch Święty działał, darym Boże, manifestowały się i też Bóg odkrywał rzeczy zakryte. Ale ja sobie tak myślę, co mam, Bóg, nam, Bóg nam dawać proroctwa, objawienia, tak, jeżeli nie będziemy reagować na to, co widzą nasze oczy, musimy mieć. Da, dać sobie prawo, tak jak powiedziałem, do trzeciej oceny rzeczywistości w oparciu o duchową obserwację rzeczywistości, tej, tej rzeczywistości. I mamy prawo dokonywać tego poprzez właśnie zewnętrzne rzeczy, zewnętrzne symptomy. Doświadczony lekarz, słuchajcie, dawniej nie mieli USG, nie mieli takiej całej, tak, teraz cię musi wysłać na 20 badań, zanim te wszystkie przeprowadzi, to to już może się skończyć twój żywot tutaj na tej ziemi, ale kiedyś dobrzy fachowcy, doświadczeni lekarze, i myślę, że dzisiaj tacy są, tak? Czasami bardzo szybko potrafią zdiagnozować chorobę poprzez zewnętrzne symptomy. Taki lekarz moją żonę uratował. mi opowiadała w dzieciństwie, że lekarza, do no lekarza w końcu do jednej trafiała się poznała. Szybko zawieźcie ją gdzieś tam do szpitala, bo Rankowiec chyba tam był, miała coś, się rozwijał i a inni jakoś nie mogli sobie Ona popatrzyła, zobaczyła przez to, co, co widziała na zewnątrz, przez te symptomy i dokonała trafnej diagnozy, która, poprzez którą mogła pomóc drugiemu człowiekowi. I, I my możemy to czynić, potrzebujemy to czynić i, i, i w ten sposób się wydoskonalić, zachęcać, pobudzać do, do życia gorliwszego dla Boga. Oczywiście, y, słuchajcie, są... Pewne uwarunkowania. Jeszcze jeden fragment z listu do Tytusa, może pierwszy rozdział, szesnasty werset tego listu. Paweł pisze tutaj do Tymoteusza o ludziach, niektórych tak. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zabierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłoną. Czyli mówi... Masz z ludźmi do czynienia, którzy utrzymują, że znają Boga, ale życie mówi co innego. I masz prawo wyciągnąć z tego wnioski. Paweł mówi nam, że w czasach ostatecznych ludzie będą przyjmowali pozór pobożności. Ale to nie będzie miało przełożenia na ich życie. Żeby dokonywać tych trafnych ocen, ważnych ocen, Boże Słowo daje nam pewne, pewne kryteria, pewne ograniczenia. Wy, którzy macie Ducha. I nie tylko chodzi o obufienie językami, no ale którzy żyjecie według ducha, macie to duchowe wejrzenie, macie tą zdolność do duchowej oceny, czy brata, czy siostry, mówi, czyńcie to. Gdzieś się do Galacjan, czytamy szósty rozdział, pierwszy werset. W jeśli człowiek zostanie przełapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc, aby każdy. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był krzonym. Czyli, z jednej strony, posiadanie ducha, życie według ducha, uzdalnia nas do tych właściwych ocen i pominania, brata czy siostry, ale też zdolność do właściwej oceny samego siebie. Siostry, to nie jest popularne i to nie jest takie łatwe obiektywnie ocenić samego siebie, poddać samego siebie oceny. My jesteśmy względem siebie bardziej tolerancyjni, bardziej wyrozumiali. Jeżeli ktoś umie krytycznie spojrzeć na siebie, to ten człowiek ma większą zdolność do właściwej oceny też innego i większą autorytet do Boga, powiedział. Pan Jezus mm. mówił o budniku, wyjmij najpierw Belkę ze swojego oka i też niektórzy. Tym wersetem chcą zamknąć usta tym, którzy coś próbują ich, dla ich dobra powiedzieć. Ale on się nie kończy na tym obłudniku, wyjmij belkę ze swojego. Co dalej mówi Boże Słowo? Wtedy będziesz mógł pomóc drugiemu. No bo wiecie, jak człowiek ma belę, no to słabo widzi, nie? Ale jak wyjmiesz, oczy dobrze widzą, tak? no to jesteś w stanie komuś coś wskazać, tak? coś skorygować, dostrzec jakieś uchybienie. I myślę, że brat, który czy siostra chce iść za Chrystusem, chce się doskonalić, chce się upodabniać do, do swojego mistrza, chętnie gotowy jest takie napomnienie przyjąć. Nie, nie zastawiając się resetem nieosądzeń. Wyjmij belkę, tak? Nie, nie w takim gronie, nie w, w takiej formule winniśmy bracia i siostry funkcjonować. Oczywiście, mówiąc to, Yy, musimy sobie zdać, yy, zdawać sobie świadomość, że różną miarę czasami powinniśmy stosować do różnych osób. Może to brzmi dziwnie, ale tak. Jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz na zgromadzenie, to naprawdę jego wygląd zewnętrzny tak, nie, nie powinien we mnie wywołać żadnego osądu, żadnej oceny. Człowiek, który jeszcze nie zna Chrystusa. Inne kryteria stosuje do brata, siostry, który latami słucha nauki Bożej. Czyta Słowo Boże. No mamy prawo wtedy chyba oczekiwać owoców tej nauki w życiu tej osoby. Zatem, bracia i siostry, Bóg patrzy na serce i dla niektórych może być to dobra, a dla niektórych zła nie wina. Kiedy Bóg widzi wierzącego, marnującego godziny na światowych rozrywkach, świeckich magazynach, a pań czy mężczyzn, to tak, Bóg patrzy na serce. Kiedy z ust wychodzi bluźnierstwo, jakieś padają brzydkie słowa, Bóg patrzy na serce oczywiście. Kiedy z pokoju nastolatka dochodzi techno, które już, tak, w ściany się trzęsą, Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta jak choinka od stóp do, do czubka głowy obmalowana, obwieszona, czu się, że Bóg patrzy na serce. Kiedy brat milczy na modlitwie i angażuje się w życie z Bogu, Bóg patrzy na serce. Kiedyś siostra nakrywa lub nie nakrywa głowy, Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta odkrywa zbyt wiele, a mężczyzna nie wiem, żeluje sobie tutaj wszystko, tak, oczywiście, no, że Bóg patrzy na serce. nie o żelu chcemy gadać, tak? Kiedy opuszcza się zgromadzenia wierzący, Bóg patrzy na serce. Kiedy usta brata czy siostry potrafią mówić tylko o, o tym, co doczesne, blotkować, tak, widzisz, oczywiście, no, że. Kiedy człowiek potrafi wcześniej wstać i późno się kłaść, brać urlop dla doczesnych rzeczy dla, i dla przyjemności, dla zarabiania pieniędzy dla ziemskich planów a nie ma nigdy czasu na Boże sprawy, no Bóg patrzy na serce. Kiedy żona podnosi głos na męża, a mąż nie szanuje, nie miłuje żony, no Bóg patrzy na serce. Kiedy nie słucha się rodziców, pisze się głupie smsy, maile tak, Bóg patrzy na serce. Kiedy robi się dobre uczynki, modli się, świadczy, wygania demony, uzdrawia chorych, Bóg patrzy na serce. Kiedy się nazywa Jezusa swoim Panem, a, a Boga swoim Ojcem, Bóg patrzy na serce. I oby to była dla nas dobra, no. Będzie, siostry, że Bóg patrzy na serce i tam znajduje to, co On chce. Bo dla niektórych to, co im się wydaje, że tym mogą zamknąć usta innym, którzy starają się coś ich pożytkowi powiedzieć, to to, że Bóg patrzy na serce, nie jest dobrym. Oby Pan w naszych sercach znalazł to, co On chce. Czystość, miłość Bożą, aby Słowo Boże mieszkało w nas uchwicie, abyśmy płomienni duchem mogli Panu służyć. I to, co na początku powiedziałem, to jest kierunek, to jest optymalne rozwiązanie, którego Bóg oczekuje nas. Oby wnętrze w a ze wnętrze się czystym. Skoncentruj się na czystości swojego serca, a w naturalny sposób zewnętrze będzie nabierało właściwych, właściwych kształtów. Jeżeli na zewnątrz te kształty nie pojawiają się, jeżeli to zewnętrze nie osiąga też właściwej czystości, to jest to też symptom, że coś z sercem jest dobre poprawki, aby Bóg nam obja objawiał to, co trzeba wyobrażać, ale też pozwolił nam właśnie napełniać nasze serca gorącą miłością do Niego, do Jego Słowa, do, do Kościoła. A wierzę, że wtedy to zewnętrzne, to Jego czystość przyjdzie w naturalny zakaz Panem. Amen. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za Twoje Słowo, które w tak klarowny sposób poucza nas Pokazuje nam, gdzie rzeczywiście Ty patrzysz, co dla Ciebie jest istotne, ważne jak w świetle tego też wyglądać winno nasze życie. I modlimy się, zachować nas przed niewłaściwym używaniem Twojego słowa. Zamiast skorzystać z tych napomnień z tych wezwań, z tych pouczeń, by doświadczyć przemiany, doświadczyć oczyszczenia, doświadczyć Twojego uzdrowienia, aby nasze życie było bardziej owocne. Obyśmy nie ukrywali się za wersetami wyrwanymi z kontekstu. Obyśmy nie używali ich jako tarczy przed Twoim działaniem i przed pracą, którą chcesz wykonać w naszym życiu przez brata, siostrę. Panie nasz, Dziękujemy za to Słowo, za to wezwanie, by nie sądzić pochodnie, nie sądzić z pozoru, ale tak jak nazywasz, sprawiedliwie sądzić. Mieć miłość do brata, do siostry, by nie przejmować, kiedy dostrzegamy coś niepokojącego, ale mieć odwagę, pokorę, łagodność, nie owijając zbawiany, umieć powiedzieć prawdę w miłości. Pomóż nam w tym panie, jakże potrzebujemy tego, bo po to nam się wydałeś. Nie po to, żebyśmy się wzajemnie tylko głaskali i pocieszali i klepali po plecach, ale żebyśmy też umieli powiedzieć prawdę w miłości, kiedy trzeba. I daj nam tę łaskę, by usłuchać brata, siostry, nie burzać się, nie unosić się, nie czuć się urażony, nieakceptowanym, krytykowanym. Pomóż nam usłyszeć głos brata, siostry, miłości. Przyjąć, jeśli trzeba, napomnienie. Wziąć sobie do serca, rozważyć ich słowa. Pomóż nam, Panie. Prosimy, pomóż nam. Chcemy być społecznością braci i sióstr, w, których, w której po prostu możemy ze sobą być uczciwi, twarci, szczerzy nie tylko gdzieś z dystansu, nie każdy z nas zamknięty w swoim światku, w izolowanej, ale chcemy być prawdziwie. Tak nas wzywasz, braćmi i siostrami. Niechaj to Słowo pomoże nam w tym Panie. Niechaj mieszka w naszych sercach i zachęci nas do tego, byśmy w właściwy sposób, w właściwym czasie, w właściwym duchu pomagali sobie wzajemnie. A Ty, Panie, wykonuj nas Twoją błogosławioną pracę. Dziękujemy za braci, siostry, których nam dałeś i za to też, w jaki sposób uszywasz nas wzajemnie w tym dziele kształtowania nas i pomocy nam. Wierbimy Ciebie, Ojcze. Wierbimy Cię, nasz Panie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, którzy chcieliby się pomówić jest na to czas. Panie, nasz, też pomagaj nam w zdradzie. Do zbadania samego siebie, Panie. Czy tam się nie kryje coś, Aha. co nie Tobie, tobie, Panie. Panie, nie lekceważy też zewnętrznych jakichś symptomów, czy złych słów wypowiedzianych, złości, arogancji, Panie. Panie świadczy jeszcze, że bywa w sercu, że Pan gdzieś jest. Czy zrozumiałeś, by się sprawia, Panie, woła bo Boże, jak Twoje światło odnażało, świeciło. Prosimy cię o to, Panie, badać samego siebie, abyśmy mogli właśnie lepiej Pani też pomóc innym. Nie w druku jakiegoś cierpienia, ale miłości, o to panie, panie. Amen.